Rozdział jedenasty. Monety i miary nefitów. Amulek odpowiada na pytania ze zroma. Jezus Chrystus nie zbawi ludzi, którzy pozostają w grzechach. Zbawienie będzie dane tylko tym, którzy wierzą w Jego imię. Wszyscy ludzie zmartwychwstaną. Po zmartwychwstaniu ludzie nigdy więcej nie umrą. Zgodnie z prawem Mosjasza, każdy sędzia ustanowiony do egzekwowania prawa Miał otrzymywać wynagrodzenie zależnie od tego, ile czasu poświęcił na sądzenie ludzi przyprowadzonych przez niego na sąd. Jeśli dłużnik nie chciał spłacić swego długu, wnoszono na niego skargę do sędziego i sędzia z ramienia władzy posyłał swych funkcjonariuszy, aby go przyprowadzili i sądził go zgodnie z prawem i dowodami przedstawionymi przeciwko niemu. W ten sposób taki człowiek był zmuszony do zapłacenia długu, inaczej odebrano by mu wszystko lub wypędzono jako złodzieja i rozbójnika. I sędzia otrzymywał wynagrodzenie zależnie od tego, ile czasu na to poświęcił, seninę złota za dzień lub senum srebra, co jest równe seninie złota i było to zgodnie z danym im prawem. Inefici nazywali różne miary złota i srebra według ich wartości, albowiem nie liczyli jak Żydzi w Jerozolimie, ani też nie mierzyli według ich miar, lecz zmieniali swe rozliczenia i miary zależnie od okoliczności i uznania każdego pokolenia, aż do czasu panowania sędziów ustanowionych przez króla Mosjasza. I taki był sposób ich rozliczania się. Senina złota, Seon złota, Szun złota i Limnach złota. Senum srebra, Amnor srebra, Ezrom srebra i Onti srebra. Senum srebra równał się seninie złota i był wymieniany za miarę jęczmienia lub innego ziarna. Seon złota miał wartość dwukrotnie większą od seniny. Szum złota miał wartość dwukrotnie większą od seona. A limnach złota przedstawiał sumę ich wszystkich. Amnor srebra miał wartość dwóch senum. Ezrom srebra równał się czterem senum. A onti przedstawiał sumę ich wszystkich. A teraz takie były mniejsze miary, których używali w rozliczeniach. Szyblon stanowił pół senum, szyblon był więc wymieniany na połowę miary jęczmienia, Shiblum równał się połowie szyblona, leach stanowił połowę szybluma, tych liczb używali do rozliczania, a ankion złota równał się trzem szyblonom. I tylko ze względu na zysk, ponieważ otrzymywali swe wynagrodzenie według zatrudnienia, prawnicy podburzali ludzi do rozruchów, zamieszek i wszelkiego zła, by w ten sposób zwiększyć swe dochody według liczby spraw, które im przedstawiano do rozsądzenia, dlatego też podburzali ludzi przeciw Almie i Amulekowi. Ten zezrom zaczął wypytywać Amuleka i zapytał. – Czy odpowiesz mi na kilka pytań, które ci zadam? – i Zezrom był biegły w różnych diabelskich sposobach niszczenia tego, co dobre. Zapytał więc Amuleka, czy odpowiesz mi na moje pytania? I Amulek odpowiedział mu, odpowiem, jeśli będzie to zgodne z duchem Pana, który jest we mnie, bo nie powiem niczego, co byłoby wbrew duchowi Pana. I Zezrom powiedział mu, oto mam tutaj sześć onkiów srebra i dam ci je wszystkie, jeśli... Zaprzeczysz istnieniu Boga Jamulek odpowiedział mu Dlaczego mnie kusisz, synu piekła? Czyż nie wiesz, że sprawiedliwi nie ulegają takim pokusom? Czy uważasz, że nie ma Boga? Mówię ci, iż wiesz, że Bóg istnieje Lecz kochasz zysk bardziej niż Boga Skłamałeś mi w obliczu Boga Powiedziałeś mi oto sześć ontiów Przedstawiających wielką wartość I dam ci je, gdy w sercu myślałeś O zatrzymaniu ich dla siebie I twoim pragnieniem było tylko Abym zaprzeczył istnieniu prawdziwego i żywego Boga Abyś miał powód do zniszczenia mnie I za to wielkie zło Otrzymasz swoją zapłatę I Zezrom zapytał go Mówisz więc, że istnieje prawdziwy, żywy Bóg Jamulek powiedział tak. Istnieje prawdziwy i żywy Bóg. Wtedy Zezrom zapytał. Czy istnieje więcej jak jeden Bóg? Jamulek odpowiedział nie. Zezrom zapytał go. Skąd o tym wiesz? Jamulek powiedział. Anioł uczynił mi to wiadomym. I Zezrom zapytał. Kim jest ten, który ma przyjść? Czy jest to syn Boga? Jamulek powiedział mu, tak. I Zezrom zapytał, czy zbawi on swój grzeszny lud? Jamulek odpowiedział mu, mówię ci, że tego nie uczyni, bowiem nie może zaprzeczyć swemu słowu. Wtedy Zezrom zwrócił się do ludzi. Zapamiętajcie to wszystko. Bo powiedział, że jest tylko jeden Bóg Jednak mówi, że przyjdzie syn Boga Lecz, że nie zbawi on swego ludu Oto mówi, jak gdyby miał władzę rozkazywania Bogu A Mulek powiedział mu Kłamiesz Mówiąc, że mówiłem, jak gdybym miał moc rozkazywania Bogu Ponieważ powiedziałem, że nie zbawi on swego grzesznego ludu I powtarzam ci, że nie może ich zbawić Gdy pozostają w grzechach Albowiem nie jestem w stanie zaprzeczyć jego słowu a powiedział on, że nikt nieczysty Nie odziedziczy Królestwa Niebieskiego Jak więc możecie być zbawieni Jeśli nie odziedziczycie Królestwa Niebieskiego Nie możecie więc być zbawieni Pozostając w grzechach I Zezrą zapytał Czy Syn Boga jest prawdziwym wiecznym Ojcem? Jamulek odpowiedział tak Jest On prawdziwym wiecznym Ojcem Nieba ziemi I wszystkiego, co w nich jest, jest początkiem i końcem, pierwszym i ostatnim. Przyjdzie On na świat odkupić swój lud i weźmie na siebie grzechy tych, którzy wierzą w Jego imię i ci będą mieli życie wieczne i zbawienie nie będzie dane nikomu innemu. Niegodziwi pozostaną więc, jak gdyby nie nastąpiło żadne odkupienie, z wyjątkiem uwolnienia z więzów śmierci, albowiem przyjdzie czas, gdy wszyscy zmartwychwstaną, staną przed Bogiem i będą sądzeni według swych czynów. Oto istnieje śmierć, zwana śmiercią ciała, i śmierć Chrystusa uwolni ludzi z więzów tej śmierci, że wszyscy zmartwychwstaną, doświadczywszy tej śmierci. I duch, i ciało zostaną ponownie zjednoczone w swej kompletnej formie. Każda część ciała i każda kość znajdą się na swoim miejscu, że będziemy jak teraz i zostaniemy przyprowadzeni przed Boga, znając tak, jak teraz znamy i wyraźnie pamiętając wszystkie nasze przewinienia. To przywrócenie ciała będzie dane wszystkim zarówno starym jak i młodym wolnym jak i niewolnym mężczyznom jak i kobietom niegodziwym jak i sprawiedliwym i nawet włos z ich głów nie zagubi się lecz wszystkim zostanie przywrócone kompletne ciało tak jak mamy je teraz i wszyscy zostaną zaprowadzeni na sąd przed Chrystusa, Syna Bożego, przed Boga Ojca i Ducha Świętego, którzy są wiecznym Bogiem, aby zostali osądzeni według swych czynów, dobrych czy złych. Oto powiedziałem wam o śmierci tego śmiertelnego ciała, a także o jego zmartwychwstaniu. I mówię wam, że to śmiertelne ciało zmartwychwstanie, stając się nieśmiertelne. Powstanie z tej pierwszej śmierci ku życiu, aby ludzie nigdy więcej nie umierali. Ich dusze połączą się nierozerwalnie z ich ciałami, tworząc w ten sposób jedność duchową i nieśmiertelną, że nigdy więcej nie zaznają śmierci. I gdy Amulek skończył przemawiać, ludzie się ponownie zdumieni, także zezrom zaczął drżeć. I na tym kończę zapisywać słowa Amuleka, i jest to wszystko, co z nich zapisałem.